Rano Jakbym bał się w ciemności Straciłem zasięg dochodziły tylko swe wiadomości Słyszałem w kółko, że za wodę, że w ich oczach coś tracę Były wakacje kurwa, jakim miałem pokazać klasę Maluję z ziomkiem, kawdę pena na ścianie Panar, tam miałem plecy i mamy i wódę z na start to jak na mnie Wtedy pisałem wgoty, refreny A i tak robiłem więcej od ponad połowy sceny Choć miałem dość Was jak na bitwach pisanych panczy, a żeby tam być fejmem blady, Nie podparłem się pre-made żadnym I pod oczami łez nie miałem, a wojenne barwy Jak każdy raper i A czasem jedne z bańki. A to jak będę żył Kreszla, miałem taką skizę i zacząłem tak wyruszać, ja stałem się narcyzem i mam tyle na głowie co win diesel, bo pewnego dnia se już dałem lu zmienia rzeczywistość, czy dalej nic się nie zmienia To musi być te otowe wszystko pykło ziomek powodzenia Dziś choć szukają, nie znajdą jelenia Za plecami pomawiali, teraz to moją lojalność oceniać Zawsze byłem anty ri I choć uparty, to miły wierzę w siłę karmy nad nimi Przypuszczam ile w sobie banknot ma siłę, ale ile jest warty Czytaj z ruchu mojej pantomimy Raz, dwa, ten z mikrofonu wyplął wam puta Robiłem też tak, kiedy nikt nas nie słuchał Wtedy na pewno nie chciałbyś migać w moich butach Uczciwa, długa droga i nie mam mowy o skrótach Teraz chodzę na beaty na świeżym kiksie Tusty od paru dni ciśnie, a wersy na nowy mixtape. No to wjeżdża plan wykonany, trenerze. Kłębą mody biały Rihanna. Nagramy coś świeże, Rzeczywistość, czy klnie, ukardowane Ja robiłem swoje, nie pytałem bo to nie kujzwanie Zwijali mi brata z chaty o 6 nad ranem Życie niewiarygodne, także daruj to jebane, amen Rzucałem studia pracy, licząc kacy, gdzie mój hajs Ojciec wracał nocą z kosą że i HCV Dzisiaj patrzę na te szmaty, które chcą się dawać brać Ciesząc z głowy tato, już nie wracaj, mama będzie zła wszystko to za mną teraz będę na złamanie karku, bo to szczęście dla mnie i moich bliskich zawodowi artyści. Wszystko co robię, to wrodzony instynkt, to jest w nas. 24-letni starsza zapasku tego miejsca. Pomógł mi rodzić nadzieja. jak ma Mam pokój z widokiem na plac, zabaw i więc widzę jak zapaszę te od odświetla. Za długo Niepewny zaciskała łapy na nas wykrzykniki lub ze znaków zapytania! długo znaków Dobra, kurwa, kończymy ten kawałek. Za długo już! Gej, który jest nikim, to jest gejzer. Gejzero. Gej Człowieku, takiego no nienawidzą w dark roomach. Y Riana się dobrze bawiła na tym kawałku. W Polsce też się dobrze bawiła, widziałem jak się bawiła. No właśnie nie widziałem tego koncertu sławnego, ale słyszałem... Ja widziałem że... jak się na plaży w Sopocie bawiła. To ja też widziałem obok. I wiesz co zrobiła? No. Zrobiła to co wszyscy Polacy robią. Jebnęła, otoczyła się parawanem. Parawan, jak widać nie tylko Polacy robią takie rzeczy. Wbijcie to sobie do głów. Dokładnie, tak jak ona wbiła to sobie w plażę. No. No. Na plaży chuja to... się smaży. Prze Przeczytaj następny kawałek. Znowu? Jest związany z... Bałagane? Bałagane. Kac bałagan. pozdrawiam. Que Bonafide X, Kazbałagane X3, Songs Eden Hazard, dwasty blend. Tak, to było czytanie Maćka, Eden Hazard. Eden O ha Jezus! Aż mi słuchawka wypadła z uchu. Mi też. Znaczy nie wypadła, ale ja pociągnąłem ci. Wypadła pociągnąłem czarkowi przed chwilą, więc. <laughs> aż mi wypadło, wypadło coś z ucha. <laughs> mam taki zasys, że tak powiem. O, aż wciągnąłem dupą prześcieradło, jak to się <laughs> mówi.